To moment muzyczny F-moll, choć zakończony w tonacji fran, majorowej Franza Schuberta. Ponownie jego muzyka pobrzmiewała w nagraniach Pola Luisa. No i tak minęła nam 22. Do muzyki Schuberta zdradzę na razie, że będą to jego pieśni. Wrócimy dziś jeszcze, ale skoro jest dokładnie 22, to w programie drugim Polskiego Radia pora na wieczorną porcję prozy. Książka do słuchania. Powracamy zatem do Wacława Berenta i pierwszej książki z jego cyklu Opowieści biograficzne do nurtu. Podstawowym materiałem do napisania tych opowieści były archiwa odzyskane przez Polskę z Rosji na mocy traktatu ryskiego, tak zwane archiwa legionowe. Opowieści biograficzne to... Zdawać by się mogło proste eseje historyczne, prawie reportaże, ale i te utwory, jak wcześniejsze próchno ozimina, Żywe Kamienie, stały się w końcu utworami prekursorskimi. Autor przekładów z niczego, pisząc opowieści biograficzne, stał się prekursorem nowoczesnej, ambitnej biografistyki literackiej, która dziś stanowi jeden z najważniejszych gatunków piśmiennictwa. Fragmenty pierwszej z tego cyklu książki, czyli nurtu, nagrał dla Polskiego Radia w 1978 roku Zbigniew Zapasiewicz. Przed Państwem tom drugi, zatytułowany Pogrobowce. Rozdział Szabla i Duch. Ta garstka rozbitków, jaka z Hucznego do niedawna życia na zamku pozostała w Warszawie Pruskiej, odnosiła się z głuchą obojętnością do nowo powstałego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, usiłującego zratować polszczyznę i życie umysłowe narodu. A jednak te właśnie koła z otoczenia księcia Pepi wystąpiły w obronie godności narodowej, gdy Albert Randi jako pierwszy prezes towarzystwa pragnął uratować jego istnienie obrzydliwym oportunizmem wobec najeźdźców. W obecności generałów pruskich ją wywodzić na jednym z pierwszych posiedzeń towarzystwa o potrzebie przelania narodowości polskiej w brylę narodu potężniejszego, pruskiego. Na taki głos oficjalnego już wręcz przedstawiciela elity umysłowej kraju odbrzękły nagłym oburzeniem przodowne do niedawna szable polskie w Warszawie. Nieszczęsny Trębecki, który po śmierci króla w Petersburgu znalazł się, jak tylu innych, w nędzy ostatecznej, zwrócił się do księcia Józefa z supliką jakowąś, niezbyt może składną, bo pisaną niemal na progu tej melancholii, jaka pochłonąć go miała beznadziejnie. Najznakomitszy poeta czasów, największy po kochanowskim odnowiciel mowy polskiej za takiego przynajmniej uchodził wtedy powszechnie, Były przy tym szambelan dworu i przyjaciel Króla, nieodstępujący go nawet w niewoli petersburskiej, miał zdawałoby się niejakie prawo zwrócenia się do synowca. W niedbałej odpowiedzi raczył sobie książę coś tam przypominać, że Petent pisał wiersze polskie dla króla, lecz to przypomnienie, rzecz dziwna, zwiększyło tylko w dalszym ciągu wzgardliwość tonu. Inaczej odnosił się Repnin do Karpińskiego, Katarzyna i młody Konstanty do Orłowskiego, ba, Suworow do Henewrońskiego, wreszcie car Paweł do tegoż Trębeckiego, osobliwi mecenasi kultury polskiej po królu Stanisławie. Synowiec tych jego skłonności nie miał. lekceważący list do Trębeckiego zdołał ciężkiego melancholika, który niebawem na mury i pnie drzewne nałazić pocznie, wstrząsnąć tak gwałtownie, że docucił się w nim godności dawnej. Niech spytać mi się godzi, jaka przymuszała potrzeba, by bilet książęcy do mnie napisany był samym persiflarzem. Były niegdyś wieki tak grube i ciemne, w których mniemano, że człowiek umiejący czytać i pisać nie wieściuch jest i do niczego więcej zdać się nie może. W naszych czasach inne jest zdanie. Kiedy komu dystyngowane ciągle okazują względy, jest w tym trochę barbarzyństwa chcieć takowe serca odpychać i obrażać. Trochę podobnego barbarzyństwa okazywać radzi wobec życia duchownego junkry wszystkich czasów i krajów. Przygarnięty przez byłego twórcę targowicy, Szczęsnego Potockiego, Będzie niebawem Trębecki Błąkał się po jego parku tulczyńskim Jak ów szaleniec z baśni W chmarze rozświerkanego ptactwa, Co obsiadało ramiona i głowy obląkanego poety. Widywała służba nieraz, Jak oskrzydlony tym rojem świegotliwym nalaził w zadumie na pień przydrożny i poczynał walić w niego niczym w mur przeszłości niepowrotnej. Tam, na wieży zamku warszawskiego, gdzie była uczonych królewskich Gwiezdnica, sowy zastępują dziś poczobutów i bystrzyckich, a podle zamków króla bibliotece, gdzie niegdyś z najświetlejszymi ludźmi czasów dnie całe spędzał nad książkami, tam jakże rychło kozactwo rozniecało swe ogniska, pod białymi posągami mózg polskich. Zamarło życie w samym mózgu narodu, jak pod jego czaszką chorą. Minęłaś niestety piękna nauk wiosną, Tam, gdzie w przód kwitły róże, dzisiaj chwasty rosną, a co były zasiane pięknym ziarnem role, okryły dziki owsik i smutne kąkole. Tak odwoła się za lat kilka poeta następnego pokolenia, Cyprian Godebski. Dociskiem nędzy ostatecznej wypłaszano z byłej stolicy na cztery wiatry najgroźniejszą dla najeźdźców, a tak liczną wtedy ludność rzemieślniczą, sprawców niedawnej rewolucji warszawskiej. Wychowana w nowych szkołach komisji edukacyjnej, pierwsza w Polsce inteligencja, niezależna, z drobnej szlachty i mieszczan, jakby istnieć, nagle przestała. Wśród pozostałej w Warszawie biedoty dławił ów docisk w samym zarodku wszelką możność przeciwu, kierując resztki myśli stępiałych wyłącznie ku sprawom chleba codziennego. Tak gruntowały się nowe władze na nędzy powszechnej, na zastoju i zamieraniu życia. Rzeczy te są znane. Przypomnijmy tu jedynie, iż najbardziej beznadziejne stało się wówczas położenie starszyzny i młodzieży do niedawna orężnej. Żony i siostry, nawet wyższych wojskowych, wynajmowały się w zamożniejszych domach do szycia, nawet do prania, lub krzątały się jako bawarki po gospodach. Niezwykłą zaradność życiową okazała tak popularna wówczas Magdalena, była wywiadowczyni głównego sztabu Kościuszki, która w potrzebie zarobku zasiadła z fantazją za straganem na rynku, równie teraz peskata, jak do niedawna milkliwa i roztropna. Reszta obojga pogłowia ludności, niegdyś wojskowej, żebrała, zwłaszcza przed hotelami, gdzie oblegała ziemian przyjezdnych. Przed murza kościelne zalegał ponury plon wojen ostatnich, wyrojem kalek i polamańców w fantastycznych lachmanach glorii wojennej, wystawą niezliczonych kikutów, kosturów i ruszydel, czyli samorodnych podwozi u kadłubów beznogich. Przed nimi na wyludnionych i trawą już porosłych ulicach Warszawy rozlegał się głośnym triumfem język niemiecki i żargon żydowski. Kiedy niekiedy słychać było mniejszą, bardziej śpiewną mowę słowiańską i sypały się jałmużny szczodre. Oficerowie rosyjscy opuszczali opornie zdobytą dla Prusaków Warszawę, a że roznosili po całym mieście gęste na nich klątwy, więc ludność byłej stolicy żegnała ich niemal z żalem. Ludzie łatwiej godzą się w myślach z chwilami grozy, co przeminęła jak burza, niż z wampirami dnia powszechnego. Wiedział o tym i Machiavel. Skutki tego zamętu uczuć powszechnych, słaniających się od diabła do szatana, okazały się niebawem. Nadmiar onej młodzieży do niedawna wojskowej, której ciążyły zakaty puste kieszenie, jął zrazu w pojedynkę, a niebawem i gromadnie zaciągać się do wojska suworowa, przenikając nawet do jego sztabu głównego. Działo się to niemal na zajutrz po Maciejowicach i Pradze. A miało już za lat kilka ponure epilogi rzezi bratnich bagnet w bagnet z najdzielniejszymi ówczesnego pokolenia na polach Trebi, Austerlicu, Rydlandu. Lud prosty wcielała w wrogie sobie szeregi na wytępianie się wzajemne przemoc obca. Oficerowie szli z dobra gdy zamarło życie w mózgu narodu i szablami jego pokierowały brzuchy. Na zapuszczonej cna niwie duchowej plenił się już tylko ten najżałośniejszy chwast spod opłotków nędzy oświeconej poezja pochlepcza. Na razie pisano wprawdzie tylko nieliczne ody na cześć Katarzyny i gubernatorów moskiewskich na Litwie. Za lat dziesiątek natomiast... Oczekiwał tę poezję rozkwit nie lada, gdy Warszawa stała się istnym domem zajezdnym wszystkich kolejno świata zwycięzców i bohaterów, a Polski pomścicieli, zbawców i odnowicieli. Lecz już za czasów Godebskiego plenić się musiał ten chwast dość bujnie, skoro tak żarliwie świadczy się on przed Niemcewiczem, że muzy swojej pochlebstwy nie skaził. Cóż ponadto wydawać mogła Rola? na której zmarniały ziarna wiosną posiane. Już chyba tylko te istne konkole smutku, tak zwaną dziś porozbiorową poezję elegijną, o której mówiło się poprzednio. Tutaj ominąć wręcz niepodobna wspomnienia o jej płodzie najosobliwszym, acz powstałym niewątpliwie pod wpływem Karpińskiego i Niemcewicza, bo zaczynającym się jak u nich od smętnego zwrotu do lutni, a kończącym na żalach Sarmaty. Wiersz to niemiecki i dodajmy od razu bardziej twardy, męski, nareszcie pisany jak gdyby z szabli przybrzękiem, a z szerszym rozejrzeniem się po świecie. Spróbujmy odczytać go w skrócie po polsku. Nie na tej ci ziemi lutnio radosną wszczynać pieśni, nie tu ci sławić wino kobiety i śpiew, gdzie na tronie zasiadł gwałt, gdzie przemoc pisze księgę praw, Samochlubny, gdzie pochlebca do rąk lutnie wziął, tam zamilknąć twojej. Lecz, że podobne ewokacje do lutni zamilkłej stroją zaledwie głos muzy, więc za rytmiczność dość mocnym okrzykiem «Vo dubin sarmacien snują się dalej żale osobliwego Sarmaty, zwrócone jednak tym razem nie łzawie do opatrzności, lecz z przestrogą i wręcz pogrozą w stronę ludów Zachodu, że dopuściły do zbrodni rozbiorów. Ów wiersz rękopiśmienny z datą 1795 roku zachował się w papierach tego, który już w roku następnym wywiódł szable i sztandary polskie między zbrojne ludy Europy. Nad pruskim w byłej stolicy grobem Rzeczpospolitej rozlegać się począł z czasem za osobliwe rekwiem mazurek przekorny, że nie umarła. Ta piosneczka zrobiona przez pana Wybickiego na pierwszy widok Wojska Polskiego w Reggio, we Włoszech, jak powie o niej po latach Dąbrowski sam, ta śpiewka złożona dla żołnierzy stała się obecnie hejnałem na wielkie trąby i hymnem galowym. Do rozdziału Szabla i duch z Nurtu w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza Powrócimy jutro. Do 22.30, kiedy to przywita się z Państwem Mariaczok, pozostało nam naprawdę niewiele ponad kwadrans, ale skoro tak łatwo wsiąkać w muzykę Franza Schuberta, ja pomyślałem, że do tego właśnie czasu, przynajmniej częściowo, zaproponuję Państwu skromny niestety, ale jakościowo naprawdę wyróżniający się na tle nagrań z ostatnich kilku lat, wybór jego pieśni. So spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Namen wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Was spierst so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Schöne Spiele spiel ich mit dir, man spurte Blumen sieht an dem Strand, meine Mutter hat man Spögel mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was Herr der König mir leise verspricht. Bleib hey, ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feinerer Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein, mein Vater! Stech am düsteren Ort, mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt eine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Er König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset To Erl pieśń Franza Schuberta Deutsch 328, utwór, który mam poczucie znają wszyscy, którzy kiedykolwiek, jak to się mówi kolokwialnie, liznęli twórczości XIX stulecia. Wsłuchali się państwo w nagranie płytowe Konstantina Krimela, dziś 30 kilkuletniego barytona, wydane w 2024 roku, a śpiewakowi przy fortepianie partnerował Amiel Buszakewicz. Być może to interpretacje, jak to się mówi, Tradycyjne, ale jednocześnie mam poczucie, że bardzo szczere i czytelne w zakresie intencji, których Konstantin Krimel doszukuje się w pieśniach Schuberta. To nagranie z płyty zatytułowanej Mity, jak za chwilę się państwo przekonają, artysta zarejestrował w ramach takiego programu nie tylko muzykę Franza Schuberta, no ale Pozostaniemy jeszcze przy jego pieśniach. Wsłuchamy się w kolejną sztandarową wręcz pozycję w tym zakresie w jego dorobku. Będzie to pieśń Der Wanderen, De Wanderer, czyli jakże tradycyjny dla pierwszej połowy XIX stulecia motyw wędrówki. Raz jeszcze śpiewa Konstantin Krimel baryton, a przy fortepianie partneruje mu Amiel Buszakewicz. Das Land, das Land so hoffnungsgrün, so hoffnungsgrün, das Land, wo meine Rosen blühen, wo meine Freunde wandelt gehen, wo meine Toten auferstehen, das Land, das meine Sprache spricht, oh Land. Der Wanderer. Kolejna dziś pieśń Franza Schuberta zabrzmiała w nagraniu Konstantina Krimela i Amiela Buszakewica. Tym razem słuchali się Państwo w muzykę inspirowaną poezją Georga Filipa Schmita. Już na sam koniec wrócimy do muzyki pisanej, do wierszy Johanna Wolfganga von Goethe, ale będzie to muzyka Karla Lewego, bo po pieśni tego akurat kompozytora sięgnął w 2024 roku Konstantin Krimel, nagrywając swoją płytę. Mity. Wysłuchają państwo pieśni Der Totentanz, jednej z trzech ballad do słów Goethego, opublikowanych jako Opus 44 Karla Lewego. Die Türma, die Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann. Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann in weißen und schleppenden Händen. Was nun, es will sich ergetzen, sogleich die Knöchel zur Runde, zum Kranze, So arm und so jung und so alt und so reich, doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, sie schütteln sich alle. All are many Nie werden da, geht es Ein klippens und Klappers, weht und hinein, als schwyt man die Halslein zu takte. Das kommt nun dem Türken so lächerlich vor, da raut ihm der Schalk, der Versuch zu gehole dir einen der Laken. Und er flüchtet sich schnell, nur hinter geeinigte Türen. Der Mond tut doch immer erscheinen zu so hell, zum Tanz, sie schauderlich führen. Doch endlich verlieren sich dieser und der, schleicht eins nach dem anderen, gekleidet einher, und husch ist es unter dem Rasen. Nur einer der tritt and stolpert zuletzt und tapet und grabst nach dem Griften. Doch hat kein Gesetz, so schwer ihn verletzt, er wittert das du in den Lüften. Er rüttelt die Tontür, sie schlägt ihn zurück. Geziert und gesegnet im Türmer zum Glück, sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das Hemd muss er haben, da rastet er nicht, da gilt auch kein langes Besinnen. Den gotischen Zierrat ergreift der Licht und der Wicht und klettert von Zinne zu Zinnen. Nun ist um den Armen den Türmer getan, es ruckt sich von Schnörke zu Schnörke hinan, langweilige Spiele vergleichbar. Der Türmer bleichet, der Türmer bebt, gern gäbe ihn wieder den Laken, ten nieco groteskowy akcent kończy nasze dzisiejsze spotkanie, a przypomnę, że wysłuchali Państwo jednej z ballad Goethego z opusu 44 Karla Lewego, była to ballada ten w nagraniu Konstantina Krymela i Amiela Buszakewica. Ode mnie to już wszystko. Dobrego wieczoru no i do usłyszenia. Karol Furtak. Autopromocja. Zygmunt Hertz uzyskał w dowództwie korpusu ogromne ilości benzyny, która była we Włoszech na wagę złota. Była ona deponowana w jednym z klasztorów i sprzedawana w miarę potrzeby. Tak zebraliśmy pieniądze na uruchomienie drukarni. Właśnie tak w swojej autobiografii początki Instytutu Literackiego opisywał Jerzy Giedrojć. O powstaniu Instytutu w kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Jerzego Giedroycia opowie profesor Sławomir Nowinowski. Zapraszam w środę o 22.30. Dorota Gacek. Szanowni Państwo, mówi Antoni Dudek, serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite W najbliższy wtorek o godzinie 19.00 Państwa moim gościem będzie Pan Profesor Grzegorz Motyka, a rozmawiać będziemy o relacjach polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej. Serdecznie zapraszam. Autopromocja. Tu program drugi Polskiego Radia minęła 22.30. Rozmowy Po zmroku Dobry wieczór Państwu Po zmroku mówi do Państwa Maria Czok, a razem ze mną realizatorka dźwięku, kierowniczka Katedry Reżyserii Dźwięku w Szkole Filmowej Włodzi, Katarzyna Szczerba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, z reguły, kiedy słyszę się z Państwem, to rozmawiamy o teatrze, dziś bardziej o filmie, ale przede wszystkim chyba o słuchaniu. Porozmawiamy o tym, co już w maju będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas Biennale w Wenecji. Opowiemy też o filmie Bez Końca i o nowo powstałej katedrze reżyserii dźwięków w Szkole Filmowej w Łodzi. Ale zanim to, Kasiu, mam do Ciebie szczególne pytanie... Kiedyś powiedziałaś, że najlepiej odpoczywasz słuchając różnych rodzajów ciszy. Co to znaczy? Hmm. Wydaje mi się, że miałam na myśli to, że pracując z dźwiękiem, i jest to wtedy głównie dźwięk przetworzony, zarejestrowany, odtworzony przez słuchawki czy przez jakieś zestawy głośnikowe, słuch jest zmysłem, który się chyba najszybciej męczy tak naprawdę. Więc, więc w czasie wolnym zamiast słuchać też ze słuchawek czy z głośników muzyki, czy podcastów, czy audycji radiowych, raczej staram się po prostu naprawdę odpocząć, zwłaszcza w naturze. No my radiowcy chyba podzielamy tę twoją perspektywę, bo ja rzeczywiście też podzielę się prywatą, ale kiedy mam do czynienia na co dzień z dźwiękami, to wolę tych dźwięków nie słuchać, choć znowu to paradoks, ciszy nie ma. Nie ma, ale faktycznie jeśli to jest dźwięk naturalny, który dociera do naszych uszu, to jest zupełnie inne doświadczenie. Spotkałyśmy się, żeby pomówić pokrótce o tych tematach, o których wspomniałam. Zacznijmy od języków z wody. To projekt, który już wkrótce w maju będzie można podziwiać w Wenecji podczas Biennale. Projekt Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, artysty Głuchego, którzy stworzyli instalację audio wideo podwodny świat, w to wszystko jest wplątany, a od tej strony dźwiękowej, Kasiu, co tam się zadzieje? Całość pracy dźwiękowo opiera się na kompozycji muzycznej Oli Gryki, wykonywanej przez chór w ruchu, złożonej z osób fonicznych tak zwanych i z osób niesłyszących które no, wykonują różnego rodzaju partie i wokalne, i choreograficzne, więc to jest taka nasza baza i do tego został nakręcony materiał wizualny oraz nagrany materiał dźwiękowy do tych partytur przygotowanych wcześniej. Nagrany pod wodą? Nagrany również pod wodą z użyciem różnych technik mikrofonowych i hydrofonów. No tak, kiedy myślę sobie o tym, że mikrofon ląduje pod wodą, to myślę sobie o katastrofie, ale <głos> nie, nie. To tylko perspektywa radiowców, bo świat dźwięku jest już na to przygotowany. Jak to się robi, że dźwięki pod wodą można rejestrować? Najpierw trzeba się nauczyć te dźwięki wydobywać, więc tutaj były próby, próby właśnie na basenie, próby podwodne, w którym chór... Foniczny, uczył się, jak te dźwięki propagować pod wodą, czyli jak te odpowiednie przygotowane odgłosy, inspirowane między innymi komunikacją wielorybów, jak je pod wodą wydawać w sposób bardziej efektywny niż gdyby to zrobić bez przygotowania. No i następny etap to była właśnie rejestracja. I tutaj też było pole do eksperymentów i jeden mikrofon udało mi się utopić, ale dalej działa, taki, który pod wodą <głos> <głos> nie jest stworzony do pracy pod wodą. Natomiast tak, faktycznie mieliśmy też parę stereofoniczną, specjalnych y, mikrofonów skonstruowanych do tego, żeby pod wodą pracować i na nie większość nagrań została zarejestrowana. Powiedz, czy na tym etapie prób, próbowania, ty jako ta, która... No jest pierwszą, która to usłyszy. Mówię o takim uchu specjalistycznym. Też zanurzasz się razem z artystami i sprawdzasz, co słychać. Jak to się odbywa? Hmm. Ze względu na pozostałą część sprzętu, na który rejestrowaliśmy dźwięk. Musiałam od tej wody znajdować się jak najdalej, bo, bo większość jednak naszych rejestratorów no, tak naprawdę nie przeżyłoby bliskiego spotkania z wodą, więc nie, nie wchodziłam podczas prób do basenu. Natomiast właśnie miałam swoje uszy tam zewnętrzne, czyli, czyli hydrofony i przez nie słuchałam to, co do mikrofonów dochodzi. No i muszę przyznać, że teraz na etapie postprodukcji też mi się zdarzyło parę razy głowę zanurzyć. Czyli, czyli jeśli, czy dobrze rozumiem, hydrofony znajdują się pod wodą i ty już na powierzchni słuchasz, co słychać pod wodą. W czasie rzeczywistym dokładnie tak to wygląda. A na etapie produkowania, montowania powiedziałaś, że sama zanurzyłaś parę razy uszy pod wodę. Co to znaczy? Co to zmienia w ogóle w takiej perspektywie odbiorczej? Akurat z dźwiękiem podwodnym mam jakiegoś rodzaju takie... Wieloletnie szczęście do takich projektów, bo i no już kilkanaście lat temu zaczynałam takim krótkim filmem, którego akcja dzieje się pod lodem akurat, w którym mm, ratownicy profesjonalni y, wyciągają ciało z podwody i tam tych y, rejestracji i z mikrofonów podwodnych i z kamer podwodnych robiliśmy bardzo dużo. I tak samo przy tym filmie, o którym dzisiaj wspomnimy. Spora część materiału pochodzi z podwody, z kamer podwodnych, z mikrofonów podwodnych, więc nie jest to pierwszy raz, kiedy się z dźwiękiem podwodnym spotykam. Wydaje mi się, że też dlatego do tego projektu zostałam zaproszona. Film bez końca, tak? Zaraz do niego przejdziemy. Tak. Natomiast w, w, wydaje mi się, że no tutaj, jeśli chodzi o języki z wody, to tak naprawdę była... Kilka takich wyzwań, tak? Że jedno jest... Jednym było właśnie rejestracja i potem te, w taki sposób zmontowanie tego, żeby, żeby, żeby ten efekt był jak najbardziej... No bo on właśnie, on jest prawdziwy, tak? On to jest... To nie jest nasze wyobrażenie, takie, taka konstrukcja tego, jak sobie wyobrażamy dźwięk podwodny, która jest trochę inna. tak? Czyli jeśli chodzi o sposób opowiadania w filmie, mamy taką całą konwencję podwodnego dźwięku. Tak taki przygłuszony dźwięk, jakby zatkać uszy i tam takie gul, gul, gul. <gul> I coś w tym jest, jeśli chodzi o to, jak to rejestrują mikrofony i kamery, ale jest kilka też różnic, ponieważ pod wodą dużo lepiej się propagują częstotliwości wysokie. I tak naprawdę to, że wszystko jest takie przebasowione, trochę wynika z czegoś innego, właśnie z takiej bardziej konwencji opowiadania. Natomiast z tym też się mierzymy, tworząc te prace. Tak? Czyli z jednej strony musimy opieramy się na tym dźwięku prawdziwym, zarejestrowanym, ale z drugiej strony też istnieje konwencja właśnie tego opowiadania, do której się po prostu odwołujemy lub nie. To wszystko w ramach projektu Języki z Wody. A powiedz, co dla ciebie jako reżyserki dźwięku było największym wyzwaniem, oprócz nietopienia mikrofonów? Największym wyzwaniem na pewno było to, żeby to była praca dostępna. I tutaj mm -hmm. musieliśmy skupić się w dużej mierze na najniższych częstotliwościach, czyli tych, tych które są bardziej odczuwalne ciałem, a nie uchem. Tak? Czyli, że tak naprawdę stworzyć taką warstwę, która będzie działać na przykład na osoby niesłyszące, Odbierające te prace, więc mieliśmy tutaj sporo testów, prób, ponieważ właśnie osoby niesłyszące są często dużo bardziej wrażliwe na te drgania, więc to, to powiedziałabym, że, było, że to było najtrudniejsze, a druga rzecz właśnie, żeby gdzieś między tą konwencją opowiadania dźwiękiem podwodnym, a tym jak to naprawdę pod wodą brzmi, jak bardzo jest zniekształcone, żeby między tymi dwiema e, sytuacjami się poruszać. Twoja praca opiera się na pracy z dźwiękiem. Jak takie spotkanie z osobami, które tych wszystkich dźwięków, które my słyszymy, nie odbierają? Jak praca z takimi osobami wpłynęła na twoją perspektywę myślenia o dźwięku? Chociaż z dźwiękiem pracujesz już tyle lat i wydawałoby się, że pewnie wiesz o nim wszystko albo prawie wszystko. Jeśli chodzi o odbiór różnego rodzaju bodźców, to nam wszystkim wydaje się, że słyszymy czy widzimy tak samo. I dopiero w takich sytuacjach ekstremalnych, kiedy ktoś tego jednego zmysłu jest pozbawiony, uświadamiamy sobie, że to nie jest prawda. Więc każdego rodzaju takie zawodowe czy osobiste spotkanie jest dla mnie takim przypomnieniem tego właśnie, że no każdy z nas zupełnie inaczej słyszy, każdy z nas zupełnie inaczej widzi, każdy z nas zupełnie inaczej odbiera świat i sztukę. I chyba dlatego języki z wody są tak ważnym i też wyjątkowym projektem na tegorocznym bienale w Wenecji. Jak teraz już po tym etapie nagrań wygląda wasza praca i te ostatnie tygodnie przygotowań do wyjazdu? Spróbowaliśmy w zachęcie w sali matejkowskiej odwzorować Polski Pawilon w Wenecji, czyli mamy w trochę większej sali, Dokładnie wyrysowane, oklejone taśmą, gdzie się pawilon kończy, zaczyna, gdzie jest jeden ekran, gdzie jest drugi ekran, ponieważ instalacja składa się z dwóch obrazów wyświetlanych na, na dwóch ogromnych ekranach i do tego jest ośmiokanałowa instalacja dźwiękowa, z czego tak naprawdę ośmiokanałowa, ale dziewięciogłośnikowa, z czego cztery głośniki to są właśnie głośniki niskotonowe, te, które mają te najniższe częstotliwości emitować. No a cała reszta głośników jest związana z tymi dwoma ekranami, które, które w pawilonie będziemy oglądać. I cała praca ma mieć około 30 minut, więc teraz symultanicznie pracujemy na kilku poziomach. Czyli mamy jakiś montaż, który jeszcze ulegnie pewnym zmianom. Też dlatego, że właśnie w trakcie tego montażu wydarza się postprodukcja dźwięku, która wpływa na to, co się będzie na tych dwóch ekranach działo i w międzyczasie również odbywa się korekcja barwna. Czyli, czyli to są takie prace postprodukcyjne, ale montaż też tak naprawdę będzie pewnie się zmieniał do ostatniej chwili, gdyż właśnie bardziej wiążąca jest dla nas muzyka, która ma już jakąś skończoną długość, w której możemy pracować i na montażu, i na dźwięku. Więc te, te zmiany montażowe do ostatniego momentu możemy wprowadzać też w jakiś sposób, inspirując się tym, co nam się spognął, udało znaleźć w dźwięku. A powiedz, czy to z takiego technicznego punktu widzenia wygląda tak, że ty siedzisz na krześle w zachęcie, masz laptop na nogach i słuchawki i po prostu coś tam klikasz i przemontowujesz. Przepraszam, dla ciebie to jest pewnie oczywiste, ale, ale z perspektywy odbiorcy, który już ma gotową pracę, jestem ciekawa, jak, jak te najdrobniejsze elementy wyglądają. No chodzi właśnie o to, żeby posłuchać tego na tych dziewięciu głośnikach. Najlepiej chodząc czy siedząc w różnych punktach, żeby zmieniać te punkty słyszenia też. Więc tak naprawdę... Ja jakieś rzeczy mogę dopracowywać u siebie w studiu czy na słuchawkach, ale oczywiście no, lepiej to robić już na tych kilku kanałach, kiedy można rozdzielić i tym dźwiękiem z różnych stron z różnych stron grać. Więc tak naprawdę jak siedzimy w Zachęcie i siedzę z laptopem, to po to, żeby wcisnąć play, a potem już przenoszę moje krzesełko w jakieś inne miejsce albo... Albo przechodzę, no i właśnie moja główna uwaga, jak tylko przychodzi ktoś z gości, to jest, żeby siedzieć nie poza pawilonem, tylko w pawilonie. Czyli żeby się w tych naszych umownych granicach wyrysowanych na, na ziemi poruszać, bo bardziej jest to, to wrażenie akustyczne, które będzie tam na miejscu. Powiedz, to wszystko jeszcze przecież ulegnie zmianie, kiedy praca przyjedzie yy, i zostanie zamontowana w pawilonie polskim w Wenecji. Czyli tak naprawdę ty możesz o pewne rzeczy już tutaj w Warszawie zadbać, ale z taką myślą, że to chyba ulegnie jednak jakimś zmianom, no bo jednak każde miejsce akustyczne jest innym miejscem akustycznym. Oczywiście, jesteśmy na to przygotowani i system zostanie wystrojony dokładnie już na miejscu, czyli te... Proporcje między kanałami i w nagraniu dynamika, to co nam się udało wypracować montażowo będzie zachowane, natomiast samo brzmienie, też właśnie brzmienie tych niskich częstotliwości, którego, które w najmniejszym stopniu jesteśmy w stanie przewidzieć i które może, ponieważ to są długie, kilkumetrowe fale, przedostawać na przykład na zewnątrz pawilonu, więc tutaj musimy być czujni i mieć możliwość po prostu kontroli tego już na miejscu, żeby efekt był najbardziej taki jak chcemy, ale żeby też nie przeszkadzać innym pawilonom, a także ludziom mieszkającym w okolicy. Którzy już i tak chyba dostatecznie cierpią z powodu natłoku turystów, którzy się pojawiają, no ale to wyjątkowe wydarzenie. Powiedz, czy z takiej twojej perspektywy, mistrza dźwięku, to nie jest jakiś kłopot, że do pawilonu wchodzą osoby, które sobie na przykład, nie wiem, turystycznie odwiedzają pawilony i rozmawiają, albo w ogóle nie są zainteresowane dźwiękiem, tylko obrazem na przykład. Na pewno w takich galeryjnych sytuacjach instalacyjnych to jest większy problem niż na przykład w kinie, gdzie jednak każda osoba, która będzie jakoś zachowywać się nieodpowiednio, może dostać e, taką informację od pozostałych osób, żeby jednak się uciszyć i przestać. Więc wydaje mi się, że w takich sytuacjach galeryjnych to się nie wydarza. Ale ponieważ film będzie odtwarzany w pętli, to zawsze jeśli ktoś będzie czuł, że chce... Zobaczyć to jeszcze raz, czy w jakichś właśnie innych okolicznościach, to może wyjść i przyjść na kolejną projekcję, która z każdą równą godziną i połówką będzie się zaczynać, więc to jest ten plus, także to nie jest ta jedna projekcja, która może się udać czy nie udać, tylko, że jest to jednak coś, co jest przez te kilka godzin wyświetlane ciągle i zawsze można wrócić, tak? dla osób, którym to będzie przeszkadzać, a ponieważ to jest praca do dostępna, to poza tymi najniższymi częstotliwościami są też napisy, i te napisy będą też zaprojektowane w taki sposób, żeby odpowiadać temu, na przykład, co będziemy widzieć, co będzie mówione, na przykład w strefie języka mikowego. No więc, więc. Nie powinno to przeszkodzić w zrozumieniu sensów, tak? co może być jakimś głównym problemem, jeśli mówimy o problemach y, z dźwiękiem w polskim filmie, czy w ogóle z, z dźwiękiem w filmie, że jest jakaś niezrozumiałość dialogów, no to tutaj tej sytuacji na pewno nie będzie, gdyż cały czas będą napisy. Gdyż dbała o to Katarzyna Szczerba, która z dźwiękiem jest za pan bratnie od dziś. Kasiu, na początku naszej rozmowy wspomniałaś, że te dźwięki wodne i okołowodne są ci bardzo bliskie. Zawodowo także. Liczyłaś, ile masz takich ścieżek zachowanych u siebie? Takie, takich śladów, które się nadają do ponownego użycia? Czy one w ogóle się nadają do ponownego użycia? Hmm. No to bardzo zależy, bo na przykład... Z filmu Michała Marczaka, o którym już wspominałyśmy wstępnie, mam bardzo dużo nagrań, które do filmu w ogóle nie weszły, dlatego że powstała taka koncepcja, która no, ma, ma bezpośrednie przełożenie na dramaturgię filmu, żeby nie było tam praktycznie żadnych nagrań, gdzie słychać ptaki. Więc bardzo duża część moich nagrań, które przy okazji tego filmu zrealizowałam, jest yy, niewykorzystana, natomiast Michał już... Yy, Przygotowuje kolejny film, który ma się dziać nad Wisłą, więc być może wtedy ptaki będą dozwolone. Oglądałam ten film, ale nie wychwyciłam tego, że tam ptaków nie ma. Rzeczywiście chyba nie ma. No, są tylko faktycznie jakie widać. To jest takie. Myślę, że to może działać zupełnie podprogowo. W taki sposób, że, że myślę, że niewiele osób będzie sobie. W stanie właśnie z tego zdać sprawę, że albo właśnie jeśli to są ptaki, to są tylko ptaki wodne, nie ma w ogóle ptaków śpiewających, ale, ale działa to w takiej w, w formie, no właśnie, że ta natura jest tro no trochę czymś innym, czymś innym i może czymś mniej przyjemnym e, nas w tym filmie. Czasami nawet można powiedzieć atakuje. Film bez końca, film w reżyserii Michała Marczaka, który w Polsce pojawi się między innymi na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To będzie premiera polska. Tak jest. Ale premiera zagraniczna miała miejsce w styczniu. Opowiesz gdzie? Na festiwalu Sundance w Park City, ostatni raz w Park City, czyli w takim um, narciarskim kurorcie w Utah, niedaleko Salt Lake City. Jesteś nie tylko odpowiedzialna za dźwięk w tym filmie, ale jesteś także współproducentką tego obrazu. Z czym wiąże się wiązanie takich dwóch ról? Z Michałem już pracujemy kilkanaście lat razem i faktycznie w, w sytuacji filmu dokumentalnego czasami trzeba zacząć działać szybko i zdecydowanie, nie czekając na właśnie dotacje, nie czekając na... No, Tutaj tak naprawdę poszukiwaliśmy też osoby, która się tą produkcją zajmie, więc tyle ile się dało zrobiliśmy we własnym zakresie, ja Michał i jego żona Karolina, też przez moją jednoosobową działalność gospodarczą, która nam służyła przez pierwsze miesiące, póki nie dołączyła do nas Monika Bright ze swoją firmą, która już oficjalnie właśnie produkuje Film bez końca, więc to była trochę tak z jednej strony taka formalność, której potrzebowaliśmy, ale z drugiej po prostu rola producentki, w tym w przypadku to jest jakiegoś rodzaju tak bycie współtwórcą na, na wszystkich etapach, tak od pierwszych zdjęć, przez rozmowy, spędzanie czasu z bohaterami, pierwsze wy wybory yy, scen, pierwsze układki montażowe, cały czas ten okres zdjęciowy, więc tak naprawdę na każdym etapie powstawania tego filmu byłam obecna i miałam tak naprawdę no właśnie jeden z tych równorzędnych głosów decyzyjnych. Przy tym filmie, przy tym obrazie największym wezwaniem, co się okazało? Um, no na pewno jest to film, który jest obciążający psychicznie po prostu, tak? I te zdjęcia nie były łatwe i z jednej strony pod kątem warunków nagrań, bo większość zdjęć działo się na Wiśle, na, na łódce, więc tutaj i mało miejsca, czyli i musimy się z tym sprzętem pomieścić. Ja zazwyczaj właśnie w takiej dwuosobowej, miniaturowej ekipie filmowej, czyli Michał Marczak za kamerą i ja, i ja z dźwiękiem. No i, i właśnie, tak, że, że, że tak naprawdę z jednej strony to, to było takie wyzwanie, że jesteśmy cały czas w żywiole i różne rzeczy się działy a z drugiej strony po prostu trudne y, sytuacje, takie emocjonalne, tak? Ponieważ y, Daniel Dymiński, który jest naszym głównym bohaterem, to tak naprawdę ojciec, który poszukuje być może ciała swojego syna, przy okazji znajdując ciała innych osób. Więc wtedy tak naprawdę kamera też i, i dźwięk temu y, y, towarzyszy. Czy wy jako ekipa stajecie się wtedy kimś więcej niż tylko ekipą, niż kimś, kto robi film? Na pewno tak i też niestety tak, że to było dla mnie gdzieś najbardziej zadziwiające, że nie ma tego w filmie, bo ani nie było czasu, ani nie mieliśmy, nie chcieliśmy tego kręcić, ale okazuje się, że w takich sytuacjach właśnie na przykład odnalezienia ciała, osoby zaginionej nie jest jak w amerykańskich serialach, czy nawet jak w polskich serialach, że przyjeżdża ekipa i jest tam na przykład psycholog czy psycholożka, która się taką rodziną zajmie, tylko tak naprawdę rodzina jest pozostawiana sama sobie i trochę my tę lukę wypełnialiśmy na tyle, na ile mogliśmy i potrafiliśmy. Chyba niezwykłe w tym filmie są też takie zwyczajne sytuacje w kuchni, podawanie obiadu, które nagle stają się opowieścią o jakiejś niewyobrażalnej stracie. Wydawałoby się, że takie sytuacje w ogóle trudno zagrać. Tego się chyba nie da zagrać. To znaczy, żeby z historii prostej, żeby w podawaniu talerza przysłowiowego było tyle bólu na przykład. Hmm. Tutaj Agnieszka, czyli e, żona Daniela i Daniel już w pewnym momencie naprawdę się przyzwyczaili do naszej obecności w ich domu. I to taki rytuał, bo, bo to nie, nie dotyczy tylko nas, ale też wszystkich osób, które w poszukiwaniach pomagały, tak? Czyli wszystkich osób, które, że, które jako wolontariusze pomagało szukać Krzysztofa Zaginionego. Wszyscy byli potem na koniec takiego dnia ugaszczani w domu, więc z jednej strony to zawsze było jakiegoś takiego... I to nie tylko dla nas, ale też sami nasi bohaterowie o tym mówili. Taka sytuacja... Podwójna, bo z jednej strony właśnie nie ma dziecka, które, które zaginęło, nie wiadomo co się z nim stało, jesteśmy cały czas w stanie jakiegoś zawieszenia, niemożności ani przeżycia żałoby, ani pogodzenia się z tym, a z drugiej strony to dziecko, które było jakimś takim centrum właśnie, które gromadziło wokół siebie osoby i życia, dalej tym jest. tak? Czyli te osoby dalej się zbierają, dalej dzięki, te, dzie, dzięki Krzysztofowi tak naprawdę wokół tego stołu się gromadzą i spędzają ze sobą czas. Więc to z jednej strony to, o czym mówisz, strata, ale z drugiej jakiegoś rodzaju wspólnota, która się też tworzy w takich trudnych, najtrudniejszych pewnie momentach w życiu. Pozostawiamy Państwa z tymi rozważaniami i polecamy udać się na festiwal Millennium Dogs Against Gravity, by zobaczyć obraz bez końca w reżyserii Michała Marczaka. A my płynnie przechodzimy do trzeciego wątku, który obiecałam sobie poruszyć. To znaczy do nowego miejsca na mapie Polski, tak bym powiedziała, dźwiękowej mapie Polski, Katedra Reżyserii dźwięków w Szkole Filmowej w Łodzi. To jest stosunkowo... Nowa placówka, instytucja, chciałabym powiedzieć, dźwiękowa. Tak, jesteśmy specjalnością najnowszą, najmłodszą na Wydziale Reżyserii właśnie w Szkole Filmowej w Łodzi. I jest to jakiegoś rodzaju luka, która przez 77, czy już teraz 78 lat istnienia tej szkoły zawsze była. To nie jest tak, że dźwięk w tej szkole nie istniał ponieważ zawsze był dział dźwięku, dział pracowniczy. Ja tam też już w trakcie moich studiów właśnie w innym miejscu, gdyż w Łodzi studiować się nie dało. Też na moich studiach tam pracowałam. Też można powiedzieć, że to była moja taka druga szkoła, więc nie jestem tam osobą z zewnątrz, tylko wracam trochę, czy cały czas przez te też kilkanaście lat ze szkołą filmową w Łodzi jestem związana. Ale faktycznie nie było tam nigdy przestrzeni do kształcenia, reżyserów i reżyserek dźwięku i też do, tak naprawdę współpracy one zawsze były z jednostkami, które, które takie kształcenie prowadziły, czyli akademiami muzycznymi głównie, czy właśnie politechnikami, czy tak jak w moim przypadku to jest akurat uniwersytet na Wydziale Fizyki w Katedrze Akustyki, gdzie reżyseria dźwięku jest, więc ta współpraca istniała, ale ona nigdy nie była taka, taka prosta, jak teraz. I myślę, że, głównym, że główną zaletą szkoły filmowej w Łodzi jest to właśnie, że od pierwszego roku można te małe zespoły filmowe tworzyć. I, I że robi się filmy. I że robi się filmy Ech. razem. I że wszystkie osoby są na miejscu. Jak trzeba nakręcić na pierwszym roku film dokumentalny, to nie trzeba się umawiać tygodniami wcześniej, tylko można wziąć sprzęt ze szkoły i pójść na zdjęcia. No i we wszystkich takich no, ogólnoszkolnych wydarzeniach można wziąć udział razem, można chodzić razem na zajęcia i właśnie od początku poznawać się i tworzyć, no, znajdować takie przyjaźnie, które będą podstawą też tego, co potem zawodowo e, będziemy robić. Bo tak naprawdę, przynajmniej z mojego doświadczenia, to tego typu wieloletnie współprace w takich małych zespołach filmowych to jest coś, co było dla mnie pewnie najważniejsze, tak edukacyjnie. To powróćmy do tego zdania, które tutaj już dzisiaj padło. Ty je wypowiedziałaś, że dźwięk w polskim filmie jest słaby. Co ty na to? To jest pewnego rodzaju stereotyp, który na pewno się utrwalił gdzieś w latach 80. i 90., gdzie faktycznie było różnie. Ale to jest też, jak się śledzi jakiegoś rodzaju fora międzynarodowe, też właśnie specjalistyczne, tak naprawdę bolączka wszystkich e, kinematografii, nie tylko nasza. Tak, oczywiście najlepiej jest, jak to jest wielkobudżetowy film hollywoodzki, kiedy ta ścieżka dźwiękowa czy dialogowa w całości jest nagrywana w studiu, na świetnej jakości sprzęcie, blisko i tak naprawdę odtwarzana w postprodukcji raz jeszcze. Natomiast im więcej zmiennych i im więcej właśnie jakichś budżetowych, e, jak to nazwać ładnie, e, przepychanek, to często ten dźwięk y, zostaje zepchnięty gdzieś na ostatnie miejsce. I tak jak mówię, nie tylko my i nie tylko widownia polska narzeka, widownia w wielu krajach na to narzeka, że, że, że ten dźwięk mógł być lepszy, ale też odpowiedzi na to pytanie, dlaczego dźwięk w filmie, czy dźwięk w polskim filmie jest problematyczny, może być wiele. I jedną z nich jest też to, że dźwięk najbardziej zależy od tego, na czym jest odtwarzany, na pewno. Tak? Czyli dużo, dużo więcej mm, jakichś problemów. Tak, o, pamiętam, był odcinek Gry o Tron, w którym nie było nic widać, bo wszystko było bardzo ciemne. No i to była jakaś wielka, taka międzynarodowa, e, międzynarodowa sprawa, że coś w obrazie jest, e, w obrazie jest takiego, że sta stało się to trudniej dostępne dla ludzi, ale tak naprawdę większość tych detali, nad którymi się pracuje operatorsko czy w kolor korekcji, nie wpływa aż tak bardzo na odbiór dzieła, jak właśnie to, że nie słyszymy i nie rozumiemy danych słów. I jeśli właśnie mamy napisy, tak jak też będzie w językach z wody, to też dużo więcej wybaczamy czy mniej zwracamy uwagę na, na to, że czegoś, czegoś nie dosłyszeliśmy, a w sytuacji realistycznej moglibyśmy poprosić czy możesz powtórzyć, czy możesz to powiedzieć jeszcze raz. Natomiast w filmie, no to już jest jeden wybrany, zaakceptowany dubel, na przykład jeśli to jest film fabularny. No i on został wybrany z wielu powodów. Też dlatego, że był na przykład dobry aktorsko, że był dobrze wyostrzony w kamerze. I ta zrozumiałość dialogów czasami właśnie no, nie jest na pierwszym miejscu, chociaż gdyby to była forma audio, gdy była, gdyby to była forma radiowa, no to byłoby kategoria numer jeden, tak? Czy zrozumieliśmy, co ktoś powiedział? Mamy nadzieję, że państwo dziś nas rozumieją. Kasiu, jeszcze na koniec w kilku słowach. Co trzeba zrobić, żeby się tam dostać, do Szkoły Filmowej w Łodzi, żeby kształcić się pod kątem dźwięku? Dla kogo to są studia? Chyba najważniejsze jest to, że są to studia otwarte i nie zakładamy żadnego rodzaju wykształcenia muzycznego. Ono nie jest obowiązkowe. Oczywiście jest mile widziane, ale odróżniając się też właśnie od Akademii Muzycznych, nie trzeba tego wykształcenia mieć. Mamy swoje sposoby, jak sprawdzić, czy ktoś słyszy i czy jest muzykalny, czy ma wyczucie rytmu. Niekoniecznie musi czytać y, nuty, czy, czy musi mieć jakiegoś rodzaju takie zdolności wykonawcze. No ale jak to w szkole filmowej, jest to wieloetapowa rekrutacja, więc najpierw zapraszamy, zapraszamy wszystkich kandydatów, kandydatki do złożenia teczek, w których jest CV, w których jest taka jednominutowa wizytówka dźwiękowa oraz próbki prac, jeśli ktoś, jeśli ktoś takie ma, próbki prac mm, dźwiękowych czy próbki prac audiowizualnych. I potem już są kolejne tak naprawdę dwa etapy egzaminów z, kom z komisją, gdzie właśnie sprawdzamy jak ktoś słyszy, jak, jak, jak jest postrzegawczy na jakieś korelacje audiowizualne. Jest też